Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że skupienie się po tak e, interesującej prezentacji jest bardzo trudne, ale postaram się no. <głos》> i sprostać temu zadaniu. E, czas jest, jest bardzo, bardzo późno, wszyscy jesteśmy zmęczeni. Tytuł prezentacji Państwo widzą, dlatego bez zbędnych wstępów przejdę do rzeczy. E, chcę Państwu powiedzieć o realizowanym przez siebie, kierowanym przez siebie projekcie badawczym. Zatytułowany jest on Prosumpcjonizm przemysłów. Analiza Polskich Przedsiębiorstw w branży rozrywkowej. Jest to projekt badawczy, który jest realizowany przez Fundację Wiedza Lokalna, tutaj warszawską przy Kolegium Civitas działającą, a finansowany z grantu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego w programie Obserwatorium Kultury. Jak wspomniałem, jestem kierownikiem badawczym tego projektu. Oprócz mnie jeszcze w zespole badawczym są takie osoby jak Grzegorz Sturza z Gdańska, Magda Kamińska i Tomasz Żaglecki z UAM-u, Marek Troszyński z kolegium Civitas i Radosław Bomba z UMCS-u w Lublinie. O co chodziło nam w tym projekcie? Otóż chcieliśmy sprawdzić, w jakim zakresie pol polskie podprzemysły, czyli polscy producenci popkultury e, stosują działania prosumenckie czy prosumpcjonizm. Nie wiem, na ile termin prosumpcja jest Państwu znany, ale pewnie jest. Powstał z połączenia e, dwóch pojęć produkcja-konsumpcja. E, czyli chodziło nam o sprawdzenie, w jakim zakresie polskie przedsiębiorstwa stosują zasadę angażowania konsumentów w proces twórczy, czy chcą stymulować ich kreatywność, czy chcą zbudować ich zainteresowanie i czy opierają się na ich produkcjach amatorskich na przykład. Przyjęliśmy trzy metody badawcze, mianowicie wywiady pogłębione z przedstawicielami przedsiębiorstw, byli to, byli to albo szefowie działów marketingu, albo kadra zarządzająca tych firm. Dodatkowo analiza treści tekstów popkulturowych tych producentów, których badaliśmy oraz etnografia Społeczności fanowskich. I od razu wspomnę też, że ten projekt jeszcze trwa i będzie miał swój finał 16 grudnia 2013 roku. Wtedy będzie też do pobrania właśnie raport badawczy. Na pewno na fanpage'u właśnie Fundacji Wiedza Lokalna i myślę, że jeszcze w internecie w paru miejscach się pojawi. Ja bym się chciał, znaczy właściwie ten projekt nie tyle traktuje, nie tylko traktuje o prawie autorskim, bo prosumpcjonizm tutaj rozumiemy bardzo szeroko. Wskazaliśmy, skonstruowaliśmy tak zwany model działań prosumenckich, który ma kilka stron i tam wskazujemy dokładnie, co rozumiemy przez prosumpcjonizm, czyli kiedy producenci podkultury rzeczywiście takie działania prosumenckie podejmują. Ten model ma kilka modułów, standardów, wskaźników. Między innymi są to takie moduły jak opieranie się na fanowskich produkcjach, czyli na przykład producenci czerpią z fanowskich, amatorskich produkcji, umieszczają je w oficjalnych tekstach. Stymulowanie i wykorzystywanie działań internetowych, na przykład producenci zakładają fanpage'y tudzież społeczności wirtualne fanów. Opieranie się na działaniach offline, czyli na przykład producenci sponsorują konwenty, czy udzielają się na konwentach. Następnie wywo wywoływanie afektywnego, emocjonalnego podejścia. To na przykład zabiegi storytellingu, o których już była dzisiaj mowa. Oraz e, piąty moduł e, podejmowanie specyficznych działań rynkowych. I tutaj między innymi rozumiemy właśnie łagodzenie podejścia do prawa autorskiego, czyli takie bardzo liberalne podejście do prawa autorskiego, zrozumienie na przykład, że piractwo może być korzystne ze względu na to, że stymuluje zainteresowanie danym produktem i w efekcie może się przełożyć na zwiększenie zysków, ponieważ jeśli ludzie coś z piracą, to w efekcie to kupią. To, co on zresztą Mirek Filićiak udowodnił w projekcie Obiegi Kultury. Ja chciałem się właśnie skupić w dalszej części wystąpienia na, tylko właśnie na tym piątym module, czyli na tym prawie autorskim i tylko na tej jednej z metod badawczych wspomnianych przeze mnie, czyli właśnie na wywiadach. Przepytaliśmy 20 producentów popkultury, Między innymi byli to przedstawiciele takich firm jak Wydawnictwo Literackie, Kultura Gniewu, Fabryka Słów, Wydawnictwo Mag, Polsat, TVP, CD Projekt, Gutek Film, Studia Filmowe Kat Studia Filmowe Zebra, EMI Polska. E to, co teraz Państwu powiem, to są pewne tylko motywy, które się pojawiły w tych wywiadach, które dotyczyły właśnie prawa autorskiego. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z raportem badawczym, gdzie oczywiście będzie to omówione w sposób pełniejszy. Pierwsze, co zauważyliśmy, pierwszy motyw, myślę, że tutaj Ameryki nie odkryje, jeśli wskażę, że polscy producenci popkultury różnią się, jeśli chodzi o podejście do prawa autorskiego w zależności od branży. To znaczy, mamy takich producentów, których zaliczyliśmy do tak zwanego świata cyfrowego. Są to ci producenci, którzy, e, którzy e, działają w internecie, czy których produkcja związana jest z działalnością internetową. To są na przykład oczywiście producenci gier. Ci są nastawieni bardzo liberalnie do prawa autorskiego. Uważają, że właściwie nie ma wyjścia, jak łagodzić podejście do prawa autorskiego. Nie ma e, takiej opcji, żeby e, jakiś powrót do czasów przeszłych nastąpił. E, no i... E, tak jak wspomniałem, to są na przykład producenci właśnie gier komputerowych. E, tutaj oni, oni są też świadomi, e, tutaj wzbogacam tą prezentację cytatami z wywiadów, e, nie będę wszystkich czytał. nie mogę też niestety przyporządkować e, cytatu do danego jej firmy, natomiast myślę, że spostrzegawczy od razu dostrzegą na przykład o jakie firmy może chodzić. E, wspomnę tylko, że najbardziej profesumenckim tekstem, to się potwierdziło, jest Wiedźmin. Się to chyba tej Ameryki też nie odkryliśmy. No i właśnie to są producenci, którzy zauważają, że też kwestie prawa autorskiego są dyskutowane przez odbiorców i też właśnie nie chcą antagonizować odbiorców, jeśli chodzi o prawa autorskie. Zupełnie inne nastawienie mają na przykład branżę, branża muzyczna czy, czy branża wydawnicza. Te, te branże należą do tego świata analogowego, tak go nazwaliśmy. I są nastawione bardzo kon konserwatywnie, jeśli chodzi o prawa autorskie. No, na przykład yy, ktoś z wydawnictwa pewnego powiedział, my jesteśmy przykładem takiego wydawnictwa, które przestrzega pewnych zasad, i umowa czy prawa autorskie, to jest dla nas świętość. Jeśli pisarz godzi się na umieszczenie w internecie danej ilości znaków, to tego się pilnujemy. Co do fanów to wszystko jest kwestią dogadania się i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy cytat też wskazuje na to, że branża muzyczna niezwykle podchodzi do do prawa autorskiego restrykcyjnie. To pominę. Drugi pewien motyw, który się już właśnie z wywiadów wyłania i związany jest z prawem autorskim, to jest bardzo ciekawa moim zdaniem rzecz, mianowicie zauważenie, że problemy prawa autorskiego dla wielu firm związane są nie tyle z działalnością poszczególnych użytkowników czy odbiorców konsumentów, ale raczej z konkurencją w branży, to znaczy.. Naruszenia prawa autorskiego, na przykład piracenie tekstów popkulturowych przez poszczególnych użytkowników nie jest traktowane jako problem, to znaczy nie uważa się, że to zagrozi danej firmie przyzyskom i interesom, ale zwraca się uwagę na luki w systemie prawnym, które pozwalają innym podmiotom biznesowym wykorzystać pewne treści tworzone przez dane przedsiębiorstwo, czyli tak naprawdę.. Restrykcyjne podejście do prawa autorskiego może wynikać o tyle z chęci antagonizowania konsumenta, ale właśnie z konkurencji i, i może być skierowane to restrykcyjne podejście do innych podmiotów biznesowych. Na przykład wypowiedź jednej osoby z pewnej firmy. Problem w przypadku piractwa jest nieuczciwy biznes, który kradnie treści i czerpie z tego korzyści finansowe. Czyli to jest zorganizowany system biznesowy, który szuka lub prawnych i na tej podstawie tworzy modele biznesowe, żeby czerpać korzyści z treści, do których nie mają praw. Czyli my tak postrzegamy piractwo jako nieuczciwy biznes, a nie działania fanów, którzy chętnie jeszcze bardziej zaangażują się w temat i to wykorzystają. Kolejny motyw, już ostatni, bo została mi minuta i 40 sekund, związany jest z fanami, z działalnością fanów. Co ciekawe, znaczy wydaje się, że te firmy, które mają restrykcyjne podejście do prawa autorskiego, są jakby skierowane przeciwko fanom, czy stawiają kontrefanom, to nie do końca jest prawda. Otóż wiele firm stara się wykorzystać fanów w walce o prawa autorskie, czy przestrzeganie prawa autorskiego. Na przykład wypowiada się producent. Tą, tą stroną zarządza dystrybutor, natomiast było rzeczywiście, ja dostawałam parę takich informacji, gdzie fani pisali, dziękowali za to, że taki film powstał, albo pomagali nam walczyć z piractwem i udostępniali różne linki, które oni zauważyli w internecie. Właśnie dlatego, że uważano, że to jest niszczenie jakby, czy tam, psucie tego filmu i odbioru tego filmu. Jeśli ktoś pójdzie do kina i sobie nagra na komórce cały film, jeśli jeszcze chodzi o fanów, to również oczywiście podejście do fanów, czy produkcji fanowskich, czy działalności fanów polegających na przetwarzaniu danych tekstów, w tworzeniu pewnych remixów, zależą również do przynależności do tego wspomnianego przeze mnie świata cyfrowego i świata analogowego. E, oczywiście te podmioty, które do świata cyfrowego przynależą, są nastawione pozytywnie. Tu mamy ostatni cytat. E, my stosujemy takie podejście, że pozwalamy wykorzystywać dużo elementów z naszej gry. Nie wiem, chociażby muzykę do produkcji fanowskich, na użytek niekomercyjny i do produkcji, w których będziemy mieli jako pełny wgląd i prawo nie przejdzie na kogoś innego. Natomiast inne branże niż te związane z grami, na przykład branże muzyczne czy filmowe, są nastawione już nieco inaczej. Tu mamy dwa cytaty u góry. No tak, tylko że to są takie, to są dosyć mocno problematyczne rzeczy. Dlatego, że rzeczywiście dostajemy takie propozycje od fanów, że mogą coś zrobić albo promować nasz film na swoich stronach, ale bardzo często oni nie zdają sobie sprawy z tego, że my mamy strasznie dużo obostrzeń i tak Mój czas minął, Dziękuję Państwu bardzo i zachęcam jeszcze raz do zapoznania się z raportem badawczym 16 grudnia. Dziękuję bardzo. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org